Właśnie zakończyliśmy Dzień Kukurydzy w miejscowości Młodkowo, koło Bądecza. Panie Danielu, proszę o krótką ocenę tego Dnia Kukurydzy. Było bardzo bogato, byłem zdumiony, że tyle naraz zostało pokazane. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia dzisiejszy dzień? Dopisała na mi pogoda i frekwencja, więc oceniamy dzień bardzo dobrze. Pod ten profil klientów, którzy nas odwiedzili, ułożyliśmy program głównie skupiający się na produkcji mleka, na, na odmianach kiszonkowych, wysokostrawnych do wydajnej produkcji mleka. Stąd też prezentacja, wykład pana doktora Lacha, nawiązujący właśnie do tego, na co należy zwrócić uwagę przy produkcji mleka, na jakie różne elementy i że doborem odpowiednich odmian, doborem odpowiednich składników w żywieniu, być może wydającym się na początku drogimi, ale w rezultacie, przy wszystkich różnych obliczeniach, i wartościach, te inwestycje się zwracają w produkcji mleka. Panowie, którzy prowadzili pokaz, którzy prowadzili prezentację mieszańców, na początku zwrócili uwagę na kilka mieszanców wśród tych pierwszych, prawda, o v w granicach 230-250. Proszę mi powiedzieć, Jakie mieszańce były tutaj prezentowane, bo były również przeznaczone na biogaz, co, do, co dominowało wśród pokazywanych mieszańców na poletku? Pokazaliśmy pełen zakres naszych, naszej oferty odmianowej i jeśli chodzi o trwało od najwcześniejszych do najpóźniejszych, także jeśli chodzi o kierunki użytkowe, były to odmiany kiszonkowe, odmiany na ziarno i odmiany również na biogaz. A w tym rejonie, i też ogólnie na terenie całej Polski, promujemy głównie, czy chcemy pokazać dwie nasze znakomite odmiany. W kiszące jest to odmiana 328, czyli strawny piegus, to jest odmiana z programu LG Animal Nutrition, czyli odmiana o wyższej strawności włókna, czyli odmiana o perfekcyjnych, czy bardzo, bardzo dobrych właściwościach, predystynujących te odmiany do użycia na kiszonkę, czyli wysokie plony i, yy, i wysoka strawność włókna, wysokie plony yy, skrobi, czyli wysoka wartość energetyczna yy. Kiszonki, a z odmian ziarnowych szczególnie polecamy odmianę 3258. Jest to odmiana, która od dwóch lat była najlepsze wyniki w badaniach PDO. Sprawdza się i tu w gospodarstwie, w wielu różnych gospodarstwach w Polsce i chcieliśmy szczególnie z tej całego zakresu odmian całej szerokiej gamy na te dwie odmiany zwrócić szczególną uwagę. Z jakiego okręgu znaleźli się tutaj osoby odwiedzające ten Dzień Kukurydzy? Czy był to rejon tylko Wielkopolski, czy jeszcze coś poza Wielkopolską? Tak, był gospodarstw Wielkopolski, z Kujaw, z dalszych rejonów. Szczególnym magnesem dla wielu producentów mleka, którzy właśnie z najdalszych odległości przyjechali do nas producenci mleka, był wykład pana doktora Lacha, który cieszy się dosyć dużą popularnością i jego tematy, jego sposób przedstawiania problematyki jest, jest bardzo ciekawy, dlatego też pan doktor Lach, na, na, pana, na wykład pana doktora Lacha, wielu producentów mleka specjalnie przyjechało z dalszych odległości. No i, a, a już nie jestem pewien, czy to jest piąty raz, w, ale któryś z kolei raz ta nasza impreza odbywa się w Bądeczu. Jest już pewna tradycja, także wielu, wielu gospodarstw już wierzę, że, że Lima Gren będzie pokazywał swoją całą gamę odmian w, właśnie w Bądeczu, więc stąd też tam mamy tę wierną publiczność, tutaj się bardzo cieszymy, że przy. Mamy już w tej chwili początek października, to niedługo będzie koniec sezonu kukurydzianego, ale w jakich rejonach Polski jeszcze rolnicy mają szansę zobaczyć Państwa prezentację? No będziemy jeszcze mieli kilka dni kukurydzy i na Wielkopolsce, ale później jeszcze przy te dłuższe, czy późniejsze zbiory ziarna właśnie na południu Polski, więc, więc jeszcze centrum Polski i jeszcze na południu Polski zapraszamy serdecznie nasze dni kukurydzy. Czy mógłby Pan wymienić właśnie miejscowości, do których rolnicy mogliby trafić? Na, na naszą największą jeszcze taką autorską imprezą będzie impreza w Boszczowie to jest 26 października. zapraszam na stronę internetową. Tam można zobaczyć wszystkie daty i zaproszenia na, na, na, na nasze dni kukurydzy. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego i dalszych udanych imprez, takich, jaką miałem okazję uczestniczyć w dniu dzisiejszym. No dziękuję, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotykać jeszcze i to, tej kukurydzy rozmawiać z rolnikami.